Eugeniusz Kwiatkowski W takim żyliśmy świecie Taśma druga, ścieżka pierwsza Żuliński po powrocie na własną prośbę do służby frontowej ranny ciężko w bitwie pod Kamieniuchą zmarł 5 listopada 1915 roku Przedtem jednak dokonał wielkiego i historycznego dzieła Całą kongresówkę pokrył rozwiniętą siecią POW złożonej z elementów najofiarniejszych, najbardziej ideowych i wzorowo zdyscyplinowanych Gdyby więc na rozkaz Piłsudskiego POW gremialnie wstąpiła do mającego powstać Wojska Polskiego, pociągnęłaby swoim przykładem liczne rzesze niezorganizowanej młodzieży. Utworzenie Armii Polskiej w 1917 roku byłoby sprawą przesądzoną, ale Piłsudski rozszyfrowując szybko plany niemieckie zdawał sobie wyraźnie sprawę z tego, że idzie tu tylko o wykorzystanie potencjału ludzkiego Polski oraz o związanie sprawy Polski z obozem przygrywającym wojnę. To też nie tylko nie zamierzał łagodzić swojej walki z Niemcami, głównym i najniebezpieczniejszym teraz okupantem ziem polskich, ale postanowił ją zaostrzyć. Głosił więc konsekwentnie, że jak długo Rada Stanu lub inna naczelna instytucja nie uzyska wyraźnych kompetencji rządowych, a Legiony nie zostaną przekazane do jej dyspozycji, tak długo Legiony nie mogą stać się kadrami przyszłej armii narodowej i tak długo nie można zgodzić się na werbunek Polaków do wojska. Wszystko to stało się nowym zarzewiem gwałtownej, czasem przybierającej groteskowe formy akcji Departamentu przeciwko Piłsudskiemu. Przeróżne odezwy, ulotki, karykatury i wydawane w wielu nakładach periodyki kolportowane były w obu okupacjach celem poderwania autorytetu Józefa Piłsudskiego. Ale skutek był odwrotny od zamierzonego. Wskazywała na to naocznie na przykład masowa, a przeniknięta szczerym entuzjazmem defilada garnizonu warszawskiego POW-u, odebrano osobiście przez zdemisjonowanego komendanta pierwszej brygady w dniu 18 marca 1917 roku na polu mokotowskim. Podobnych dowodów solidaryzowania się młodego pokolenia z postawą polityczną Piłsudskiego było wówczas bardzo wiele. Na arenie międzynarodowej zaszły tymczasem dwa doniosłe wydarzenia, które musiały mieć poważny wpływ na przyszłe losy Polski. Był to nagły, ale definitywny upadek caratu w Rosji, zezwalający na usamodzielnienie się wojskowych grup polskich pozostających dotychczas w ramach Armii Rosyjskiej oraz fakt przystąpienia Stanów Zjednoczonych, wówczas najbardziej życzliwego Polakom, a zarazem najbardziej bezinteresownego mocarstwa, do wojny światowej. Oba te fakty, w opinii Piłsudskiego, musiały przechylić szalę w kierunku zjednoczenia rozbitego dotychczas społeczeństwa polskiego, by z nadzieją na pełne zwycięstwo walczyć z ostatnim agresywnym zaborcą, to jest z Niemcami. Walka ta mogła toczyć się różnymi środkami na różnych płaszczyznach, ale terenem centralnym tych starć było forum tymczasowej Rady Stanu, a główny ich ciężar spoczywał na barkach Józefa Piłsudskiego. Kilkakrotnie daje on wyraz przeświadczeniu, że wobec rewolucji w Rosji dotychczasowy podział społeczeństwa polskiego na aktywistów i pasywistów stracił wszelki sens i jest rzeczą minioną. Dziś upada zarazem moralne prawo kierunku aktywistycznego do reprezentowania społeczeństwa. Władysław Studnicki, członek TRS, ideowy germanofil, zarzuca Piłsudskiemu, że w ten sposób prowadzi swoich zwolenników do akcji na korzyść Rosji. Nie czyni to na Piłsudskim żadnego wrażenia. On wie dokładnie, ku czemu zmierza i co leży w interesie Polski. Na posiedzeniu Rady Stanu w dniu 1 maja 1917 roku Przedstawia do uchwalenia następujący wniosek Odpowiedzialność Rady Stanu jest budowana na fikcji Skłania mnie to do postawienia wniosku złożenia naszych mandatów Gdy postulat ten zgłoszony w obecności przedstawicieli obu okupantów Nie został przez Radę przyjęty Piłsudski 24 czerwca tego roku sam ustąpił z Rady Stanu Teraz wypadki toczyły się już z dużą szybkością Zgodnie z zaleceniem Piłsudskiego, przeważająca większość legionistów z wszystkich trzech brygad odmówiła złożenia nowej, narzuconej formuły przysięgi, mającej na celu wzmocnienie więzów braterstwa broni z armiami państw centralnych. W połowie lipca 1917 roku władze okupacyjne aresztowały wielu przywódców POW. Obawiając się o los komendanta i wodza akcji oporu, przyjaciele przygotowali mu odpowiednie dokumenty, umożliwiające bezpieczne opuszczenie Warszawy i schronienie się w Galicji. Odmówił jednak kategorycznie skorzystania z tej możliwości. Uważał, że należy ponieść wszystkie konsekwencje tej walki poglądów, walki nie mającej na razie możliwości przejawienia się w innej postaci. Istotnie 22 lipca Piłsudski został aresztowany przez władze niemieckie. Ten sam los spotkał szefa sztabu pierwszej brygady Kazimierza Sosnkowskiego. Przebywali początkowo w więzieniach w Poznaniu, Gdańsku i Spandawie, a następnie zostali internowani w Magdeburgu. Równocześnie podjęto próbę rozbicia organizacji legionowej. Obywateli austriackich skierowano albo na front włoski, albo też do polskiego korpusu posiłkowego działającego na południu frontu wschodniego. W 1918 roku po traktacie brzeskim korpus ten dowodzony przez Józefa Hallera zerwał łączność z wojskami austriackimi, i walcząc bohatersko przebijał się na północny wschód. Legionistów z byłego zaboru rosyjskiego internowano w obozach koncentracyjnych w Beniaminowie i Szczypiornie. Wydawało się wówczas, że nowy, legendarny zryw garści idowych zapaleńców został i tym razem unicestwiony przez wrogów, a ofiary zmarnowane politycznie. Ale w rzeczywistości los był w tym przypadku znacznie łaskawszy. To, czego nie udało się doczekać, ani wojskom kościuszkowskim, ani legionistom Dąbrowskiego, zrywającym się do walki w imię tej, co jeszcze nie zginęła, ani podchorążym w noc listopadową, ani powstańcom 1863 roku, ani rewolucjonistom z 1905 roku, stało się udziałem społeczeństwa polskiego, a w szczególności legionistów i peowiaków Piłsudskiego w 1918 roku. Po całkowitym zdezorganizowaniu sił bojowych, społecznych i politycznych caratu przez rewolucję październikową, po wykruszeniu się wszystkich sojuszników państw centralnych, po rozkruszeniu się tajnie i jawnie kapitulujących Austro-Węgier, załamały się doszczętnie w pierwszej dekadzie listopada 1918 roku najpierw siły moralne, a następnie i militarne Rzeszy Niemieckiej. Jak przewidywał Józef Piłsudski, zwycięstwo poszło z zachodu na wschód a w rezultacie wszyscy trzej zaborcy Polski ulegli przynajmniej chwilowo pełnemu paraliżowi politycznemu. Nieuformowana ani terytorialnie, ani prawnie, ani politycznie, ani militarnie, ani gospodarczo, ani społecznie Polonia Restituta stawała się z każdym dniem coraz realniejszą rzeczywistością. Wprawdzie wszystkie wojujące państwa Europy, zwycięskie i zwyciężone, znalazły się 11 listopada 1918 roku w sytuacji pod każdym względem trudnej, a nawet krytycznej, ale rodzące się do niepodległego bytu państwo polskie było w tak wyjątkowo skomplikowanej i groźnej sytuacji, że można ją było określić jako prawie beznadziejną. Wielu też polityków obcych nie prorokowało jej trwalszego i pomyślnego żywota. Na każdym polu przejawiało się tu działanie sił odśrodkowych, wyrastały groźne niebezpieczeństwa polityczne, panował nieopisany chaos gospodarczy. Bezpośrednio po rozbrojeniu i ucieczce Niemców z Warszawy formalnym symbolem władzy centralnej była powołana do życia przez okupantów Rada Regencyjna oraz jej gabinet urzędniczy. Obie instytucje pozbawione były wszelkiej władzy faktycznej i w konsekwencji pragnęły zrzucić z siebie ciężar złowieszczej odpowiedzialności. W Lublinie powstał samozwańczy, radykalno-demokratyczny rząd, nieufający sobie i nie cieszący się zaufaniem społeczeństwa. Zabór pruski, administrowany nadal przez Niemców, nie uznawał autorytetu ani rządu lubelskiego, ani rady regencyjnej. W Paryżu działał nadal jako surogat władzy i symbol niezależności Polski Komitet Narodowy kierowany przez Romana Dmowskiego. Granice znajdującego się in statu nascendi państwa polskiego były kwestionowane i spychane przez sąsiadów do dośrodkowo. Trzonu jednolitej armii polskiej nie było. Istniały tylko odrębne i obce sobie formacje wojskowe, byłych legionistów i pełowiaków, dowborczyków, zdemobilizowanych żołnierzy trzech byłych armii zaborczych. We Francji istniała ponadto, uzależniona od naczelnego dowództwa alianckiego, znaczna i doskonale wyekwipowana armia halerczyków. We Włoszech skoncentrowano pewną ilość jeńców Polaków jako kandydatów do armii polskiej, a na przepastnych obszarach wschodu Wyłaniały się z zamętu rewolucyjnego różne formacje polskie Usiłujące dotrzeć z bronią w ręku do kraju ojczystego Do tego ziemie polskie zostały zniszczone i wyeksploatowane gospodarczo do granic ostatnich możliwości Na całym uwolnionym od okupantów terenie Ujawniał się teraz chaos prawny, organizacyjny, pieniężny i polityczny Administracja, o ile funkcjonowała, była pozbawiona siły sterowniczej Szkolnictwo pozostawione było przypadkowej inicjatywie. Urządzenia i środki komunikacyjne zostały doszczętnie zdewastowane. Napięcia społeczne rosły nieustannie. Na szalach ówczesnej sytuacji zaważył zdecydowanie jeden, pozornie drobny fakt. Oto dnia 10 listopada 1918 roku powrócił z Magdeburga do Warszawy Józef Piłsudski. Osobiście nie zabiegał o żadne stanowisko w państwie, nie odwoływał się do próby sił nie konspirował wówczas z nikim, niczego nie burzył, nie łamał przemocą, nie stawiał żadnych warunków ani wymagań. A mimo to cała władza państwowa i cała odpowiedzialność za najbliższą, nieznaną i niepewną przyszłość Polski, za kierunek jej ewolucji przeszła samorzutnie na niego. Na chwilę stał się sam symbolem odradzającego się powiekowej niewoli państwa. Pod naporem jego przemożnej indywidualności wszelka anarchia i chaos poczęły się widocznie cofać. Myśl jego sięgała w perspektywiczną przyszłość, a jego drogowskazem był instynkt ładu prawnego, harmonijnego wysiłku w odbudowie własnego państwa i zdrowej, nowoczesnej demokracji. Z tego punktu widzenia rozstrzygał też najważniejsze sprawy bieżące. Program swojego społeczno-politycznego działania ujmował wówczas bardzo prosto. Tak na przykład w maju 1919 roku w wywiadzie dla prasy francuskiej reasumował swoje wysiłki w sposób następujący. Szerokim warstwom ludowym należało się więcej sprawiedliwości społecznej. Chciałem przerzucić Polskę z XVIII wieku do XX stulecia. Swoje tendencje zaś jako naczelnika państwa tak sformułował. Było mi dość obojętne, czy aktualne rządy będą miały charakter ludowcowy czy inny, byle one przynosiły Polsce to, co trzeba a najważniejsze z tego, co trzeba, mnożyło się ustawicznie oraz ulegało ciągłej i głębokiej przemianie. Sytuacja państwa zmieniała się bowiem z dnia na dzień. Należało przy tym wykazać naocznie, że tylko usilna i wytrwała praca oraz czas może uleczyć tak dotkliwie odczuwalne dziedzictwo powojenne i tworzyć nowe, pozytywne wartości społeczne, że żadne z licznych ugrupowań czy partii politycznych nie posiada cudownej recepty na nagłe uszczęśliwienie cierpiącego narodu oraz na odwrócenie wielu niebezpieczeństw grożących państwu z zewnątrz. Idąc tak wytyczonym szlakiem, trzeba było początkowo zająć się sprawami wewnętrznymi państwa, aby ująć wyraźne łożyska te siły, które działały odśrodkowo. To zadanie wykonał sprawnie powołany przez Piłsudskiego, Pierwszy rząd niepodległej Polski kierowany przez ideowego socjalistę Jędrzeja Moraczewskiego. Człowieka rozumnego, inteligentnego, prostolinijnego, o kryształowym charakterze, budzącego zaufanie w kołach postępowych i radykalnych. Rząd ten w ciągu swojej dwumiesięcznej działalności zrealizował kilka fundamentalnych zadań. Na dzień 28 stycznia 1919 roku Wyznaczył wybory do jednoizbowego Sejmu Konstytucyjnego na podstawie najdemokratyczniejszej, pięcioprzymiotnikowej, rzetelnie przestrzeganej ordynacji wyborczej. Stępił ostrza demagogii i zamętu nieodpowiedzialnych grup politycznych. Na obszarach dostępnych począł organizować zręby jednolitej administracji, szkolnictwa i sądownictwa. A wprowadzając ośmiogodzinny dzień pracy spełnił czołowy postulat klasy robotniczej. Kilka ważkich przyczyn złożyło się na to, że już w połowie stycznia 1919 roku rząd Moraczewskiego ustąpił, a uformowany został nowy rząd pod kierownictwem Ignacego Paderewskiego, pełniącego również funkcję ministra spraw zagranicznych. Paderewski, cieszący się wielkim autorytetem jako nieskazitelny i bezinteresowny patriota Polski, pod koniec grudnia 1918 roku zjawił się w stolicy zaboru pruskiego w Poznaniu, Radykalne narodowo i zachowawcze socjalnie społeczeństwo Wielkopolski zareagowało czynnie na zjawienie się Paderewskiego, zrzucając błyskawicznie ostatnie pęta niewoli pruskiej. Symbolicznie spełnił się więc jeden z najistotniejszych postulatów narodu polskiego – zjednoczenie trzech zaborów, a autorytet Ignacego Paderewskiego w kołach narodowych wzrósł jeszcze bardziej. Fakt ten wpłynął również na nastroje wyborcze w dzielnicach centralnych, wzmagając szanse wyborcze stronnictw prawicowych. Wszystko to brał Piłsudski jako naczelnik państwa pod uwagę. Ale na decyzji powierzenia Paderewskiemu prezydentury rządu zaważył najsilniej fakt, że sprawy polityki zagranicznej poczęły wówczas wysuwać się na plan pierwszy, a Paderewski cieszył się jak nikt inny z Polaków szczególnym szacunkiem i zaufaniem sterujących polityką Zachodu, a przede wszystkim prezydenta USA Woodrowa Wilsona. Piłsudski, wyciągając logicznie wskazania i nauki z przeszłości historycznej, hołdował wówczas następującej koncepcji politycznej. Za fakt groźny i nieodwracalny przyjmował istnienie dwóch potężnych i wrogich, często współdziałających ze sobą, tradycyjnie agresywnych i imperialistycznych sąsiadów – Rosji i Niemiec. Z obu źródeł płynie nie tylko trwałe zagrożenie bytu Polski, ale również i zagrożenie dla kilku innych narodów. W szczególności niebezpieczeństwo takie zawisło nad Ukrainą, Białorusią, nad państwami bałtyckimi, Rumunią, Węgrami i Czechosłowacją. Gdyby więc udało się zastąpić podniety emocjonalne przesłankami rozumowymi, to należałoby dążyć do przyjaznego współdziałania wszystkich narodów, celem stworzenia w takiej lub innej formie wspólnoty politycznej oraz współpracy wojskowej. W takiej atmosferze pogłębiającego się poczucia wspólnoty Formalna przynależność jakiegoś miasta czy okręgu stałaby się siłą rzeczy sprawą drugorzędną, a przynajmniej łatwiejszą do pokojowego rozwiązania. W rzeczywistości, wbrew tym tendencjom Piłsudskiego, prawie wszystkie granice powstającej Polski zostały zakwestionowane albo nawet zaatakowane czynnie. Ponadto, co Piłsudski odczuł najdotkliwiej, alianci zachodnioeuropejscy zastosowali wyraźną dyskryminację, gdy szło o najżywotniejsze interesy Polski. Tak na przykład cała Słowacja miała być organicznie związana z Czechami, bez istotnego sądowania woli tego narodu, ale los Górnego Śląska uzależniony został od wyników plebiscytu. Wykręcono się natomiast od zastosowania tej metody do Zaolzia czy do Wilna, w przeświadczeniu, że plebiscyty wypadłyby tam na korzyść Polski. Sudety pozostawiono przy Czechosłowacji ze względów historycznych. Te same argumenty zignorowano w sprawie Gdańska. Wszystko to było zachętą dla sąsiadów Polski do rozpętania walki zbrojnej lub politycznej o granice, a w pewnej fazie wprost o byt niepodległego państwa polskiego. Z tego punktu widzenia należało stworzyć silną i cieszącą się szerokim zaufaniem społeczeństwa polskiego władzę wykonawczą. Trzeba jednak obiektywnie stwierdzić, iż wybrany właśnie Sejm Konstytucyjny do tego poziomu świadomości politycznej nie dorastał. Nie miał on większego doświadczenia a korzystał częściowo z nie najlepszych tradycji Parlamentu Austriackiego. Dnia 10 lutego 1919 roku odbyła się w Warszawie uroczysta inauguracja Sejmu, w czasie której posłowie wysłuchali głębokiego i pełnego troski o przyszłość państwa przemówienia Józefa Piłsudskiego. W 10 dni później Sejm, powołując Piłsudskiego na zaszczytne stanowisko naczelnika państwa, uchwalił tzw. Małą Konstytucję, której uznając się za uosobienie suwerenności państwowej, uzależniał wszystkie akty prawne i administracyjne od siebie. Na domiar złego niektóre z fundamentalnych postanowień, prawdopodobnie na skutek doraźnych kompromisów międzypartyjnych, sformułowano w sposób dwuznaczny, mogący powodować spory interpretacyjne. Było to wyraźne wyzwanie rzucone twardej i lubującej się w ścisłości naturze Józefa Piłsudskiego. Tymczasem horyzont polityczny nad Polską zaciemniał się coraz bardziej. Natychmiast po załamaniu się państw centralnych, nie bez wydatnej obcej pomocy, rozgorzały walki ukraińsko-polskie na terenie Galicji Wschodniej. Ludność Polska tych okręgów, skazana początkowo wyłącznie na własne siły, pomimo dokonywania wielu wyczynów bohaterskich, nie dysponując potrzebnym materiałem wojennym, nie mogła sprostać zasilanym przez czynniki obce wojskom ukraińskim. Od 11 marca 1919 roku siłami zbrojnymi polskimi w Galicji Wschodniej dowodził znakomity bojowy generał Wacław Iwaszkiewicz. Ale pod naporem lepiej uzbrojonego przeciwnika front polski począł cofać się z początkiem czerwca w kierunku na Lwów i Przemyśl. Wówczas Piłsudski skierował świeżo zorganizowane wojska, m.in. wyborowe oddziały 36 Pułku Piechoty zwanego Warszawską Legią Akademicką, na ten zagrożony odcinek, wyznaczając początek polskiej kontrofensywy na dzień 28 czerwca. Przed rozpoczęciem tej akcji Piłsudski, który przybył na front, powiedział do drugiego bałonu rozlokowanego w Chodorowie – ściągnąłem Was tutaj z Warszawy, abyście pokazali wszystkim i swoim i wrogom, jak powinien walczyć żołnierz Polski. Ofensywa przygotowana przez Piłsudskiego miała całkowite powodzenie – 17 lipca dotarły wojska polskie nad Zbrucz, dawną galicyjską linię graniczną, kończąc ten etap walki o ustalenie granic swego państwa. Nie był to oczywiście jedyny odcinek absorbujący szczupłe siły wojskowe odradzającej się do niepodległego bytu Polski. Cała, rozległa, choć nieustalona formalnie wschodnia granica Rzeczypospolitej była potencjalnie w najwyższym stopniu zagrożona. Dla znającego tradycyjne instynkty polityczne naszych sąsiadów nie mogło ulegać wątpliwości, że zarówno Niemcy czekają niecierpliwie na uwikłanie się bezsilnej i pogrążonej chaosie Polski w starcie zbrojne z Sowietami, jak też komunistyczna Rosja wyczekuje na dalsze powikłania polityczne i społeczne w Europie Zachodniej, aby znaleźć pretekst do przeniesienia rewolucji bolszewickiej poprzez Polskę jak najdalej na Zachód. W umyśle Józefa Piłsudskiego to śmiertelne niebezpieczeństwo zarysowane było z całą wyrazistością, choć początkowo obawy jego nie były podzielane przez zachodnich mężów stanu, oczekujących na rychłe obalenie rządów bolszewickich i na zwycięstwo swoistych zasad demokratycznych w Rosji. Obie krańcowe alternatywy rozwoju wypadków w Rosji Piłsudski poczytywał za trwałe zagrożenie bezpieczeństwa Polski. Ale zwycięstwo sił reakcyjnych, sił białych, walczących pod dowództwem generałów carskich przeciwko bolszewikom, uważał za alternatywę najgorszą i dla Polski najniebezpieczniejszą. Rosję komunistyczną pragnął w granicach możliwości osłabić, ale nie zniszczyć. W takich warunkach doszło do porozumienia Piłsudskiego z Atamanem Ukraińskim Semenem Petlurą, na podstawie którego Polska przyrzekła czynną pomoc w budowie związków wojsk ukraińskich oraz walce o niezawisłość Ukrainy uznającej linię Zbrucza za granicę ukraińsko-polską. Tak doszło na wiosnę 1920 roku do akcji wojsk polskich i współdziałających z nimi zbrojnych oddziałów ukraińskich uwieńczonej zajęciem 8 maja 1920 roku Głównego Ośrodka Ruchu Ukraińskiego i Historycznego Miasta Kijowa. Operacja ta rozwijała się jednak w szczególnie trudnych warunkach. Urządzenia komunikacyjne na zapleczu były całkowicie zniszczone. Gospodarczo obszary te były silnie zdewastowane przez wojnę i rewolucję. Zapewnienia Petlury o wielkiej popularności tej wyprawy na Ukrainie nie sprawdziły się. Organizowanie poważnej armii ukraińskiej było dość nieudolne. Toteż podjęta już w czerwcu ofenzywa zmasowanych sił Armii Czerwonej, armii dowodzonych przez generałów sowieckich Tuchaczewskiego i Budionnego miała początkowo ogromne powodzenie. Na całym froncie armie polskie zmuszone zostały do pospiesznego odwrotu. Seria szybkich, ciągłych i łatwych zwycięstw pozbawiła jednak władze sowieckie bystrości sądu i ostrożności w działaniu. Ostateczny pogrom Polski uważali bolszewicy za niewątpliwy pewnik. Z czerwoną armią wkraczał na ziemię polskie sformowany w Moskwie rzekomo patriotyczny rząd komunistyczny, głoszący sowietyzację Polski jako etap triumfalnego marszu ku zachodniej Europie. Piłsudski zaś ocenił niezwłocznie braki i błędy własnej akcji, wykazał nadzwyczajną równowagę ducha oraz cierpliwość znoszenia pasma niepowodzeń i zjadliwej krytyki skierowanej przeciwko swojej osobie. W zasadzie nie uwzględniał stanów liczbowych rozbitych jednostek wojsk polskich, ale przygotowywał nowe uderzenie ofensywne, głównie świeżych sił polskich, celem rozerwania pierścienia Armii Czerwonych spieszących po laury ostatecznego zwycięstwa a nie troszczących się zbytnio o ubezpieczenie i organizację własnego zaplecza. Tak doszło w połowie sierpnia 1920 roku do rozstrzygającego uderzenia polskiego na odcinku Od Wieprza do Bugu, do rozegrania osiemnastej decydującej bitwy w dziejach świata, jak określił ją historyk i dyplomata brytyjski Dabernon. Swoją opinię o tej bitwie i jej naczelnym wodzu Józefie Piłsudskim przekazuje wysłannik rządu francuskiego i marszałka Fosza generał Weygand, współpracujący w tym czasie od 25 lipca do 24 sierpnia 1920 roku z dowództwem polskim w słowach następujących. Piłsudski w przeddzień ofensywy jest spokojny i zdecydowany. Jego grupa rusza o godzinie 2 nad ranem 16 sierpnia do ataku. Zaskoczenie nieprzyjaciela jest całkowite. Cała osłona lewego skrzydła bolszewickiego przestała tego dnia istnieć. Dowództwo sowieckie zostało ubezwładnione i odurzone zaskoczeniem. Przez dwie doby nie wydano tam żadnych rozkazów. Dnia 18 sierpnia zaczął się pościg za uchodzącymi na wschód i północ armiami sowieckimi. Kawaleria polska zagarnia park artyleryjski przeznaczony do oblężenia Warszawy. Łup tych dni obejmował m.in. 65 tysięcy jeńców, 230 armat, około 1000 karabinów maszynowych. Po druzgocącej klęsce bolszewików na froncie polskim generał Wrangel, dowódca wojsk białogwardyjskich w południowie Rosji, apelował do Piłsudskiego o kontynuowanie wojny przeciwko Sowietom aż do całkowitego ich zniszczenia. Ale Piłsudski, jak pisze francuski historyk Mourin. Był wrogiem wszelkich rządów białogwardyjskich w Rosji. I już 12 października 1920 roku doszło do zawarcia rozejmu pomiędzy stronami walczącymi, a 18 marca 1921 roku wiceminister spraw zagranicznych Jan Dąbski w imieniu Polski i Adolf Joffe w imieniu Związku Radzieckiego podpisali w Rydze swobodnie i w pełnym porozumieniu ustalony układ pokojowy. Na marginesie tych faktów historycznych Murat pisze... Zdawałoby się, że Związek Radziecki może być tylko przyjaźnie nastawiony do takiego sąsiada. Przecież dopiero wycofanie wojsk sowieckich z frontu zachodniego umożliwiło bolszewikom pokonanie Wrangla. W tych historycznych chwilach, w lipcu i sierpniu 1920 roku, w tych dniach bohaterskiego zmagania się narodu polskiego o swój niepodległy byt i należne mu granice, jedynym ostrym i przykrym zgrzytem było stanowisko zachodnich aliantów, do których zwrócił się rząd Władysława Grabskiego z prośbą o czynną pomoc militarną, choćby tylko w zakresie uzbrojenia. Rządy alianckie wezwały delegację polską, na której czele stanął premier rządu Władysław Grabski, do SPA w Belgii na dzień 5 lipca 1920 roku. Przez kilka dni ciągnęły się poufne rozmowy i negocjacje, w których główną rolę odgrywała kierowana przez Lloyd Georgia delegacja brytyjska, przyjmująca jako pewnik że siły wojskowe Polski są ostatecznie rozbite i zmuszone będą prędzej czy później do całkowitej kapitulacji. W rezultacie przy zastosowaniu metod nacisku zmuszono zgnębionego do ostateczności szefa delegacji polskiej do podpisania 10 lipca układu, mocą którego Polska godzi się na natychmiastowe zawieszenie broni z Sowietami, przyjmując wyraźnie nakreśloną tzw. linię Kerzona jako demarkacyjną, przy czym Wilno miało być definitywnie przyznane Litwinom. Ponadto rząd polski zobowiązuje się w tym układzie do przyjęcia wyroku Sojuszniczej Rady Najwyższej co do granicy polsko-litewskiej w sprawie Galicji Wschodniej, w sprawie okręgu cieszyńskiego spornego z Czechami oraz co do przyszłego traktatu gdańsko-polskiego. Przewidziane też zostało zwołanie do Londynu konferencji pokojowej przy współudziale delegacji sowieckiej, litewskiej, łotewskiej, wschodnio i polskiej celem ostatecznego rozstrzygnięcia pod egidą brytyjsko spornych spraw granicznych. W zamian za te zobowiązania rządu polskiego rząd brytyjski skierować ma do Rosji Sowieckiej apel pokojowy. Dopiero gdyby władze bolszewickie odmówiły zawarcia na takiej podstawie rozejmu, sprzymierzeni dadzą Polsce pomoc, przede wszystkim w materiale wojennym, jednakże z uwzględnieniem własnego wyczerpania oraz wcześniej przyjętych zobowiązań. Piłsudski był do głębi poruszony decyzjami sprzymierzonych, parafowanymi przez delegację polską w SPA. Jaskrawa dyskryminacja Polski, zwracającej się z całą ufnością do czołowych mężów stanu Europy Zachodniej, wyżłobiła w jego umyśle niezatarte ślady głębokiej niechęci do polityków obcych i własnych. W takim żyliśmy świecie. Taśma druga, koniec pierwszej ścieżki.